Od chłopa Piasta do Mieszka pierwszego, droga krótka u Gala Anonima. Z kolei u mistrza Wincentego historia imponująca. Walki lechitów z Aleksandrem Macedońskim, z Juliuszem Cezarem, historia Kraka, Wandy i Smoka Wawelskiego, Zaś u Dzieżwy odwołanie się do Jafeta, syna Noego. Ujana Jana Długosza świadectwa starożytnych autorów. Dziś o poszukiwaniu korzeni Polski i polskości przez najstarszych dziejopisarzy. Od mitu do historii. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej Jedynki. Historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju. Autor Dziejów Polski. Witam pana, profesora. Dzień dobry. To już trzecia audycja cyklu. Historia żywa. Czym jest Polska u gala? peryferią, północną częścią Słowiańszczyzny, ale krajem bogatym. Ma lasy, złoto, srebro, zdrowe powietrze, no i przede wszystkim nigdy nie była ujarzmiona w zupełności. To bardzo piękny opis. A skąd się wzięła ta dzielna Polska, zdaniem Gala Anonima? Warto przypomnieć, skąd się wziął najpierw sam gal, Gala Anonim. Otóż wbrew upowszechnionej od wieków, Nazwie. Najprawdopodobniej możemy wskazać jako jego ojczyznę, Wenecję lub dalmację, a wytropione zostało to na podstawie podobieństw duktu, jego prozy, sposobu pisania całych fraz, jakie wyśledził profesor Tomasz Jasiński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystko wskazuje na to, że raczej był Wenecjaninem niż Galem. Ważne w tym momencie jest to, że był przybyszem z zewnątrz, i ta peryferia pociągała go, zachęcała go tym, że w kraju mieszka i jego następców. Nie udało się za pamięci tych, których odpytywał, nie udało się odnaleźć żadnego tropu skutecznego podboju. I to mu imponowało, ta dzielność społeczności, do której został zaproszony jako kronikarz, kronikarz Bolesława III Krzywoustego. I pisał tę swoją kronikę po upływie blisko 150 lat od panowania Mieszka, to znaczy po roku 1112. I ta pamięć zaczynała się w Gnieźnie. Tak, oczywiście, nie dysponując słowem pisanym, ludzie przywiązywali większe znaczenie, zwłaszcza ludzie świadomi znaczenia swojej tradycji, a ród panujący taką świadomość posiadał. Anonimowi zawdzięczamy spisanie tej tradycji. Ona rzeczywiście zaczyna się wedle pamięci rozmówców gala Anonima w Gnieźnie, czyli w historycznej stolicy państwa Mieszka.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 że przybyli tam dwaj goście, którzy nie tylko, że nie zostali zaproszeni na ucztę, lecz nawet odpędzeni w krzywdzący sposób od wejścia do grodu. Uchodząc szybko przed nieludzkością owych mieszkańców, przybyli szczęśliwym przypadkiem przed domek oracza wspomnianego księcia, urządzającego ucztę dla synów. zaś biedak pełen współczucia zaprosił owych przybyszów do swej chatki i najuprzejmiej roztoczył przed nimi obraz swego ubóstwa. Czy więcej tu mitu, legendy, zmyślenia, czy historii? Ta opowieść, jaką przedstawia nam anonim zwany Galem, jest powieścią dającą się porównać z innymi historiami początków rodów panujących w ówczesnej Europie, pogranicza Słowiańszczyzny i Germańszczyzny. Takie porównania przeprowadzał w ostatnich latach przede wszystkim profesor Jacek Banaszkiewicz. To chłopskie pochodzenie, zmianę dynastii ze złej na dobrą. To oczywiście są elementy do pewnego stopnia konwencjonalne, a jednak w tym Częściowo zmitologizowanym opowiadaniu są elementy na pewno bliskie historycznej prawdzie, w pewnym sensie dające się zweryfikować w oparciu o źródła archeologiczne. Prawie wszyscy historycy poważni się na to zgadzają, że wymienieni przez anonima zwanego Galem Trzej, kolejno przodkowie Mieszka, byli władcami historycznymi. To jest syn Piasta Siemowit, potem Leszek, potem Siemomysł, no i już sam Mieszko. Ta relacja jest wyjątkowo wiarygodna i trzeba powiedzieć oszczędna w jakieś fantastyczne historie i krótka bardzo, zwróćmy na to uwagę, że ona sięga tylko cztery pokolenia przed Mieszka. Co z Piastem, czy on i jego ojciec, bo to jest pierwsze historyczne imię w tym rodzie wymienione, więc Hościsko, ojciec Piasta, czy także byli historycznymi postaciami. Jeśli byli, niestety nic o nich powiedzieć nie możemy. Historia Polski zaczyna się według anonima, zwanego Galem, gdzieś około roku może 860, czyli w czasach, kiedy już rzeczywiście istniały inne organizacje państwowe, słowiańskie, Wielkie Morawy, czy kaganat ruski. A więc być może, że i wtedy już te zalążki jakiejś państwowości wokół gniazda w centrum Wielkopolski się naprawdę tworzyły. I to właśnie tropią archeologowie. Dzisiaj dzięki metodzie dendrochronologicznej, to znaczy badania nawarstwiania słojów drzewnych, a wszystkie grody w tym czasie były budowane z dębu. Na obszarze Wielkopolski wycięto większość dębów, żeby zbudować całą sieć grodów. Ale ta sieć, której ślady możemy dzisiaj odkrywać i odkrywają to archeologowie, została zbudowana w latach 920-940, a więc później. I głównym ośrodkiem nie było Gniezno, ale Poznań, tej wielkopolskiej, starszej Polski, jak to też czasem ujmujemy. Więcej wyobraźni niż gal miał mistrz Vincenty, zwany później kadłubkiem, duchowny kronikarz, biskup krakowski, pierwszy polski intelektualista. Jego kronika była do XVI wieku uważana za jedną z najpopularniejszych książek historycznych, aczkolwiek miał też i zły czas dla siebie, bo uważano go za fantastę i ugarza. no bo historia zapisana u kadłubka jest imponująca, wcale nie tak krótka jak u Ugala. To prawda, mistrz Vincenty bywa nazywany wspaniałym zmyślicielem. Splendidemendax. mendax. To słowo zmyśliciel mi się bardzo podoba, bo łączy w sobie zmyślenie z myśleniem. Mistrz Wincenty był rzeczywiście intelektualistą najwyższej próby europejskiej. No, trudno znaleźć kogoś lepiej wykształconego, zaznajomionego z dziedzictwem antyków w ówczesnej Europie niż właśnie Mistrz Wincenty, wykształcony najprawdopodobniej albo w Bolonii, albo co jeszcze bardziej prawdopodobne, w kręgu paryskim znał nie tylko autorów łacińskich, ale w tłumaczeniu znał nawet Timajosa Platona i do niego niewątpliwie sięga w konstrukcji opowieści o polskiej historii. Ta konstrukcja jest świadomie wymyślona, w swoich początkach oczywiście, nie po to, żeby nas okłamać, oszukać, ale żeby przedstawić pewien wzór polityczny organizacji politycznej, której rdzeniem, centrum jest wolność. Mistrz Wincenty nie sięga do raju, nie wywodzi Polaków od Adama i Ewy, ale zaczyna in medias res w środku rzeczy od opowiadania o walkach Polaków z Duńczykami Kanuta, wielkiego króla duńskiego, zresztą po części polskiego pochodzenia. Te walki, których echo było jeszcze całkiem świeże za mistrza Wincentego, bo to były walki z początku XI stulecia, przeniesione zostały w ten okres przez mistrza Wincentego, by cofnąć następnie bardzo głęboko historię Polski, aż do Aleksandra Macedońskiego i do prapoczątku narracji o Polsce, od Kraka. Od tego, że z takiego załamania wspólnoty politycznej, po tych wstępnych walkach z Duńczykami, które nie wiadomo gdzieś w odległej przeszłości zostały umieszczone, Zaczyna się tworzyć nowa wspólnota, kiedy wybierają sobie dzielni Lechici, jeszcze wtedy tak się nie nazywający, pierwszego władcę, którym zostaje Krak. Krak przysięga swoim wyborcom, że będzie przestrzegał prawo, że prawo będzie ponad nimi razem. To jest wyjątkowe, nie monarcha z Bożej łaski, ale monarcha z wyboru swoich obywateli te pojęcia obywatel. Wolność obywatelska, ojczyzna, która jest połączona wspólnym poszanowaniem prawa. Wszystkie te pojęcia wprowadza w naszą myśl właśnie mistrz Wincenty i przenosi kolebkę Polski, jak najbardziej świadomie także, do Krakowa, no bo był związany z Małopolską. Zatem nie ma gwałtu, nie ma prawa silniejszego, a jest wspólnota nie etniczna, ale etyczna. To, co podobało się w Szlacheckiej Republice i to, co podobało się później Piłsudskiemu. To pierwszy napisał Kadłubek. Nie wiem, czy Piłsudski był aż takim jego miłośnikiem. Piłsudski uwielbiał kronikę Stryjkowskiego, sławiącą wielkość i dziejów i pradziejów Litwy, z którą bardziej serdecznie czuł się marszałek związany. Ale Piłsudski na pewno odczytywał mistrza Wincentego jako tradycję wielkości tego wspaniałego wolnego państwa Lechitów. Mniejszą wagę chyba przywiązywał do republikańskiego aspektu myśli mistrza Wincentego, no bo tej wolności obywatelskiej Polaków to aż tak strasznie Piłsudski nie szanował. No tak. E, ironicznie lekko bym to dodał. Natomiast rzeczywiście ciekawe pytanie, czy mistrz Wincenty taką wizję imperialną rysuje? Bo to było ogromne, państwo ogromny, kraj od Karyntii po Iran niemalże. Tak, właśnie po wstępnych walkach z Duńczykami okazuje się, że naród Lechitów Zajmuje niemal połowę Europy, gdzie drugą, tą zachodnią część Europy zajmują Galowie, a więc taki można powiedzieć Ausgleich podział Europy na część lechicką i część galijską. Po powrocie z owej Karyntii właśnie wybrany zostaje Krak. Jego synowie okazują się nie aż tak dobrymi władcami, jeden zabija drugiego, zwycięzca tego niegodnego pojedynku zostaje odsunięty od władzy i wtedy do głosu dochodzi płeć piękniejsza, Wanda, córka Kraka. To Wanda jest reprezentantką tego, co najpiękniejsze i najlepsze w polskości, siły przyciągania polskości, dla obcych nawet, bo kiedy najeżdżają Niemcy, Germanie, królestwo Kraka, jego dzielna córka wychodząc im naprzeciw takich zniewala swoim urokiem i urodą, że Alemanowie, czyli Niemcy po prostu nie chcą walczyć. Wszyscy są w niej zakochani, a zrozpaczony wódz Alemanów popełnia samobójstwo, samobójstwo. w tej sytuacji. Mm -hmm. Prawda? Więc tu mamy do czynienia Piękna z taką historii. piękną opowieścią. Ale to, co ważne w opowiadaniu Kraka związanym z Wandą, to połączenie przez nią historii Polaków, Lechitów z historią wandalów ponieważ od Wandy, jej imienia, wyprowadza krak nazwę Wisły, wandalus i łączy niejako lechitów z wandalami, którzy są, rzecz jasna, historycznie znani ze starożytności w naszej tradycji. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki. Słuchają Państwa audycji Historia Żywa Dziś o poszukiwaniu korzeni Polski i polskości przez najstarszych dziejopisarzy, od mitu do historii. Rzecz dziwna, lecz zupełnie wiarygodna. Istnieje bowiem Księga Listów Aleksandra, zawierająca prawie 200 listów. W jednym z nich pisze w ten sposób do Arystotelesa. Żeby Ciebie, ciągle zaniepokojonego o nasze położenie, wątpliwość i wahanie się nie utrzymywały w niepewności, wiedz, że doskonale powodzi się nam u Lechitów. Triumfowaliśmy zgodnie z życzeniem. Tym zaś liście, który mu odpisał Arystoteles, czytamy te słowa. Wieść głosi, że wraz ze swoimi odniosłaś triumf nad miastem Lechitów w Karaukas, Odkąd wlano haniebną daninę w posłów Twoich wnętrzności, Odkąd doświadczyłeś lechickich argiraspidów, Blask Twego słońca u wielu zgasł, A nawet zdawało się, że korona Twego państwa się zachwiała. Pan profesor powiedział także o tym micie imperialnym. Czy rzeczywiście kadłubek forsował ten mit imperialny wielkiej Polski? Tak to odczytują niektórzy historycy. Moje zdanie w tej sprawie jest inne. A to dlatego, że jeżeli wczytamy się w opowieść mistrza Wincentego zapanowania kolejnego wybranego władcy, Leszka I czy Lestka, od którego przybieramy nazwę Lechitów zdaniem mistrza Wincentego, to istotą tej potęgi, którą ujawnia państwo Leszka, nie są zdobycze, ale jest zdolność obrony niepodległości, bowiem Aleksander Macedoński, który jest przeciwnikiem Leszka, przysyła posłów, którzy wzywają do płacenia trybutu dzielny naród Lechitów. No i to oczywiście oznaczałoby uznanie podległości wobec Aleksandra Macedońskiego. Stąd Leszek i Lechici decydują się nazwijmy to delikatnie, odprawić posłów Aleksandra Macedońskiego w walce o naszą niepodległość. I tu znów pojawia się kobieta Julia. Tych kobiet dużo u kadłubka. A tak, ale to już przy okazji kolejnego Leszka. Trzeciego. Natomiast tu tylko mm. Tak, tu natomiast tylko dokończę ten wątek związany z Aleksandrem Macedońskim, że to, co absolutnie wyróżnia opowieść mistrza Wincentego na tle innych średniowiecznych opowieści w innych kręgach kulturowych, o Aleksandrze Macedońskim, to jest to, że mistrz Wincenty go nie podziwia, krytykuje go jako zaborczego zdobywcę. I wspomniana Julia, właśnie w tej opowieści mistrza Wincentego występuje następny wielki bohater starożytności, Juliusz Cezar. Ten jest potraktowany trochę łagodniej przez mistrza Wincentego, bo co prawda próbuje też narzucić swoją wolę dzielnemu Niepodległemu narodowi Lechitów, ale ci biją nie jego akurat osobiście, tylko innego ze znanych triumvirów, członków triumwiratu, Marka Licyniusza Krassusa, a sam Juliusz Cezar przekonany tą odwagą i dzielnością Lechitów daje za mąż władcy Lechitów, Leszkowi III, swoją siostrę Julię, która daje początek dwóm kluczowym grodom strzegącym granic Polski. I te granice gdzie są? Tam gdzie dzisiaj są. Lublin na wschodzie i drugie miasto na zachodzie to jest Lubusz, Nad Odrą. a więc od Odry do Bugu rozciąga się to imperium Lechitów, a więc nie jakieś wielkie, natomiast są gotowi walczyć w obronie państwa z każdym imperium na świecie. Kadłubek sporo napisał o historii Polski, ale nie odpowiedział na pytanie, skąd wzięli się Polacy. W pewnym sensie tylko odpowiedział, a mianowicie stwierdził, że Polacy wzięli się z kontraktu zawartego między władcą Krakiem, a tymi, którzy nie są poddanymi, ale obywatelami wspólnoty politycznej, której strzeże Senat, także zresztą wymieniony przez mistrza Vincentego. Natomiast rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, nie sięgnął mistrz Vincenty do próby odpowiedzi, a skąd przyszli ci Lechici? Nie wywiódł ich ani z raju, ani z żadnej innej ziemskiej krainy. Zrobią to po nim inni. No właśnie, do tego zaraz wrócimy, ale zapomnieliśmy o smoku. Po co Kadłubkowi był smok w tej całej historii? No cóż, myśmy zapamiętali, zwłaszcza tu w Krakowie, smoka i szanujemy jego pamięć. Choć niezupełnie możemy w całości przypisać to pojęcie mistrzowi Wincentemu, ponieważ on nie używa pojęcia smoka, tylko całożerca, holofagus, ten, który pożera w całości. Otóż myślę, że można odczytywać smoka właśnie jako kolejne zagrożenie. Od środka niejako. I to zagrożenie ma znów bardzo praktyczną stronę. Pozorując śmierć w walce ze smokiem, zabija swojego brata, drugi pretendent do tronu po Kraku, jego młodszy syn. I to jest echo takiej wojny domowej o tron w której ten smok wzajemnej nienawiści, ambicji okazuje się być rzeczywiście całożercą. No ale szczęśliwie wyprowadza nas z tego położenia walki dwóch złych braci, jedna dobra siostra, czyli właśnie Wanda. Wanda. Kadłubek, jak już powiedzieliśmy, nie daje odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięli Polacy, ale w sukurs idzie mu dzieżwa, który prawdopodobnie jest autorem Kroniki dzieżwy jako krakowski franciszkanin. Ale jego wyobraźnia chyba, panie profesorze, była duża, skoro wywodził nas od syna Noego. Bardzo, bardzo odważne początki. Paradoksalnie powiedziałbym, że wyobraźnia mistrza Wincentego była bezkonkurencyjna. <śmiech> A wyobraźnia kronikarza Franciszkańskiego, nazywanego przez nas dzieżwą z początku XIV wieku, jest znacznie bardziej stereotypowa, ponieważ w średniowieczu prawie każda wspólnota kulturowo-historyczna szukała w tym czasie swoich korzeni w raju, a jeśli nie w raju, to w troi, w starożytności. On stworzył tę opowieść, którą za nim będą powtarzali inni, z Janem Długoszem także, Opowieść od raju, poczynając przez Jafeta, wiadomo, że Sem, Ham i Jafet, trzej synowie Noego wedle średniowieczu genealogii, dali początek wszystkim ludziom na ziemi. Mało zaszczytne miejsce potomków Hama przyznano ostatecznie mieszkańcom Afryki, Sema mieszkańcom Azji, a Jafeta mieszkańcom Europy. Jak pamiętamy, pan Zagłoba będzie wyznawcą koncepcji, że szlachta oczywiście wywodzi się od Jafeta, a od Hama wywodzą się chłopi. chłopi. Ale to już są dalsze, powiedziałbym, kombinacje genealogiczne. Dzieżwa wyprowadza swój wywód w ten sposób, by doprowadzić go od Jafeta, przez jego syna Jawana, aż do Słowian. I splata ich rzecz bardzo ciekawa właśnie z tradycją antyczną, a mianowicie w którymś pokoleniu pojawia się Anchizes, ojciec Eneasza, czyli założyciela Rzymu w dziedzictwie Polaków. Dzieżwa zrobił jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wskazał, że Słowianie wywodzą się wprost z ziem polskich. Tu powstała wspólnota słowiańska nad Wisłą i stąd rozeszli się na wschód, południe i zachód. Protestów z tego powodu nie było. No cóż, rzeczywiście można by w dzierżwie dopatrzeć się praojca tych, których nazywamy w dzisiejszych sporach autochtonistami, tymi, którzy uważają, że Słowianie gdzieś między Wisły a Bugu się wywodzą. Natomiast nieco minimalnie wcześniejszy od niego autor wstępu do kroniki wielkopolskiej, znakomitego źródła do końca XIII-wiecznej historii. Przedstawia to inaczej, allochtonistycznie, a więc z zewnątrz niejako określa przyjście Słowian, a mianowicie z Panonii dzisiejszych Węgier. A więc widać, że i w XIII-XIV wieku zdania na ten temat były podzielone, choć nie sądzę, nie mamy żadnego echa, by spór wokół miejsca pochodzenia Słowian był tak żywy jak w wieku XX. Wspomniany przez pana autor Kroniki Wielkopolskiej mówi o Lechu, Czechu i Rusie, o trzech braciach, którzy opuścili Panonię i założyli trzy królestwa. Z kolei u Jana Długosza w słynnych rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, gdzieś Rus się zapodział. Najpierw był Lech. I Czech Lech był najstarszym bratem. Jan Długosz, kanonik, krakowski dyplomata, wychowawca dzieci króla Kazimierza Jagiellończyka i największy kronikarz późniejszego średniowiecza uznawany w świecie. Bardzo, bardzo popularny. Dlaczego zapomniał o Rusie? Sądzę, że był to wybór pewnej koncepcji dziejowej w drugiej połowie wieku XV. Zredukował jakby tę liczbę braci do dwóch tylko. Lech wychodząc z Panonii zostawia Czecha, czy Czech raczej osiada na miejscu, gdzie dzisiaj Czechy leżą, a sam idzie dalej na północ. Natomiast Rus pojawia się u Jana Długosza później jako jeden z potomków Lecha. Potomków, który zaczyna zagrażać dziedzictwu lechickiemu w momencie, kiedy to dziedzictwo rozprzęga się, kiedy zamiast dobrze zorganizowanej, opartej także na poszanowaniu prawa, ale i autorytetu władzy monarchii, pojawia się anarchia, anarchia rozbicia na 12 ośrodków oligarchicznych władzy, które zaczynają ze sobą rywalizować i wtedy potomkowie, Rusa, którzy założyli państwo na wschód od Lechii, zaczynają Lechi zagrażać. Kiedy kłócimy się, kiedy państwo wydzieramy sobie jak postaw sukna, wtedy przychodzi zagrożenie z zewnątrz ukazane w postaci Rusa. I tu warto dodać konkretny powód, dla którego długoż taką perspektywę przyjął. Otóż na ostatnich kartach swojej wielkiej kroniki, a doprowadził ją niemal do dni, kiedy odchodził z tego świata, więc w 1480 roku. I kiedy zauważył na tych ostatnich kartach, że nowym zagrożeniem, które staje przed wielką monarchią Kazimierza Jagiellończyka, jego wychowanka zresztą, jest Moskwa. To państwo, które wyrosło nieoczekiwanie na wschodzie i że to będzie w przyszłości, bardzo niebezpieczny rywal dla lechicko litewskiej dziedziny. To proroctwo Jana Długosza okazało się niestety prawdziwe. Taka jest geneza wprowadzenia Rusa u Jana Długosza w postaci późniejszego, młodszego, niezgodnie akurat z faktami historycznymi, jak to wiemy, ale nieoczekiwanie bardzo niebezpiecznego sąsiada na wschodzie. Powiedziałbym na koniec tych wyliczanek Lecha, Czech'a i Rusa, że w czasach PRL-u popularne było mówienie, że w naszych realiach geopolitycznych mamy czterech braci. Lech, Czech, Rus i Enerdus. No ale te czasy już minęły. <grystanie> tak. Nie wiemy co na to Rosjanie o tym, że Lech to jest praojciec Rusów. Ale od Rusa, zgodnie z Długoszem, wywodzi się Odoaker, barbarzyński wódz, który z wojskami ruskimi zajął Rzym. I to chyba mogłoby się, czy może się podobać, a może podoba się Rosjanom. Wydaje mi się, że nie jest upowszechniona ta wizja Długosza w świadomości rosyjskiej. A sądzę, że Władimir Władimirowicz Putin mógłby się nią zainteresować, bo chyba z dumą by ją propaganda historyczna rosyjska przyjęła. Skoro ruski książę zakończył życie zachodniego cesarstwa, wziął ze sobą te tradycje poprzez Kijów do Moskwy i tak to Moskwa byłaby już nawet nie tyle drugim, czyli tym Rzymem, jaki został ustanowiony w Konstantynopolu, ale od razu trzecim Rzymem, jak to skądinąd wywiedzie mnich pskowski Filoteusz w końcu wieku XV, niedługo po śmierci Jana Długosza. Tyle, że Filoteusz nic nie wiedział o wywodach Długosza. Sądzę więc, że Długosz mógłby być zainteresowaniem przeczytany i w Rosji dzisiaj. Historia Żywa. Historia Polski była dość burzliwa do czasów Mieszka, panie profesorze, bo mamy jeszcze epizod walki z Karolem, wielkim imperatorem zachodniej Europy, według Długosza. Długosz tutaj niejako łączy to, co wyczytał mistrza Wincentego, z którego kroniką oczywiście był zaznajomiony, tak jak pani wspomniała. Kronika mistrza Wincentego była niezwykle popularna, jak na warunki średniowieczne. I mistrz Jan Długosz sięgał do dzieła swojego poprzednika, znał także te kroniki, o których mówiliśmy, Dzieżwy, Kronikę Wielkopolską, utożsamienie walk, które mistrz Wincenty przypisywał w starciu z Cezarem, tym Rzymem starożytnym, z walkami z Karolem Wielkim, a więc epoką początku IX wieku po Chrystusie, wydaje się zabiegiem, i racjonalnym i prawdopodobnym w dodatku, ponieważ być może jakieś, jeśli nie zawiązki organizacji politycznej, to ludzie, którzy mieszkali na terenie późniejszej Polski mogli brać udział w walkach Słowian z prącym na zachód cesarstwem odnowionym przez Karola Wielkiego. A więc Długosz zbliża się tutaj już bardzo wielkimi krokami do rzeczywistości historycznej, jaką rozpoznajemy. W końcówce historii Długosza jest zjazd w Kruszwicy, gdzie wybrano Piasta. Mieszczanina Kruszwickiego, więc to nie jest według Długosza chłop piast. Nadał mu większą rangę niż Gal. No nie jestem pewien, czy dla Długosza stan chłopski był czymś gorszym od stanu mieszczańskiego. To jest też jeden z mitów, nie tworzonych przez kronikarzy średniowiecznych, ale przez zwłaszcza popularyzatorów historii w wieku XX, że chłopom zawsze żyło się tak źle i beznadziejnie w Rzeczpospolitej czy w państwie polskim. Okoliczności dramatycznego pogorszenia losu chłopów związane są de facto z wiekiem siedemnastym dopiero. Aż do wieku XVI ta sytuacja nie wyglądała tak tragicznie i też stosunek do chłopów nie był tak jednoznacznie pogardliwy czy protekcjonalny. Ale istotnie zmiana, którą pani zauważyła między Długoszem a opowieścią anonima zwanego Galem co do pochodzenia rodziny Piastowskiej, jest ważna zarówno ze względu na miejsce, no bo Kruszwica tutaj się pojawia, jak i ze względu na ów stan. Rzeczywiście z punktu widzenia raczej późniejszej historii możemy się zastanawiać nad konsekwencjami takiej zmiany. Tradycja mieszczańska u nas przez długie wieki nie mogła się przebić do roli dominującej. W tym sensie chyba długosz przegrał. Stan mieszczański został zepchnięty do roli, można powiedzieć, marginesowego uczestnika dziejowego procesu Polski wieków średnich i okresu wczesno nowożytnego. Chociaż długosz odwoływał się do Sarmatów, co potem podchwycili, także Polscy szlachcice, no pan Zagłoba także sarmacko się zachowywał. O tak, tym trafił Jan Długosz punkt, można powiedzieć, honoru, zainteresowań, wyobraźni swoich szlacheckich czytelników. Dlatego, że zapoznawał się z upowszechnianymi wtedy, czyli w drugiej połowie XV wieku, zdobyczami starożytnych geografów, historyków, którzy sięgając wzrokiem na daleką północ widzieli tam właśnie tylko, poza Germanami oczywiście, istytami, Sarmatów. Szukając więc genealogii historycznej Dla swojego państwa Długosz odnajduje ją w nazewnictwie Sarmackim Którego używali Rzymianie W pierwszym wieku już po Chrystusie Stąd nazwa Mare Sarmaticus Czyli Morze Sarmackie A więc Morze Bałtyckie Alpy Sarmackie, czyli nasze Karpaty W końcu kto mieszka między tymi Alpami Sarmackimi a Morzem Sarmackim Sarmaci, Sarmaci czyli Wspaniali Polacy. rycerze To właśnie jest jakiś przyczynek do tej dyskusji o rozdziale między chłopami a szlachtą, rozdziale także genealogicznym, który zacznie żywot mentalności kolejnych pokoleń już po Długoszu, że sarmaci to szlachta, a chłopi to z jakiejś gorszej Gliny ulepieni hmm. pewnie od Hama. Długoż zrobił jeszcze jedną rzecz, podał imiona gości, którzy na wieczerze stawili się u piasta mieszczanina kruszwickiego. To Jan i Paweł. Dlaczego uszczegółowił te postacie, nadał im imiona? Oczywiście nas fascynuje ta ukonkretniona sylwetka obu cudownych wysłanników niebios których opisał już anonim zwany Galem przy namaszczeniu niejako chłopa, oracza, piasta na nowego króla przy strąceniu złej starej dynastii Popiela. Teraz długoż nadaje im konkretne imiona, Jan i Paweł i trudno opędzić się od tego skojarzenia z Janem Pawłem, który do Polski przyjedzie w 1979 roku całując tę ziemię jako papież słowiański z Polski, przychodzący z Polski, wyrosły. Skąd się wziął pomysł nadania tych imion dociec, nie możemy, ale że to pomysł także cudowny z perspektywy naszych dalszych dziejów, tego możemy być pewni. Długoż nigdy nie wygrał popularnością z mistrzem Wincentem. To mistrz Wincenty Kadłubek ma większe znaczenie dla naszej wyobraźni historycznej, bo napisał krócej, w czterech księgach, krótszych, zwartych, no i z większą, można powiedzieć, fantazją literacką. Jan Długosz natomiast, rozciągając swoje fenomenalne dzieło na 12 ksiąg i starając się konfrontować setki źródeł, jakie poznał, przypomnę, że uczył się także języków obcych, na przykład ruskiego, no i opisał tak bogato, że nie mógł się doczekać przez wiele wieków właściwie wydania drukowanego, bo jego uwagi krytyczne pod adresem rodziny panującej Jagielonów, aż do czasu Wazów, którzy pokądzieli, pochodzili z dynastii Jagielonów, były traktowane jako niecenzuralne. Dzisiaj byśmy powiedzieli pierwszy pułkownik. Pewnie tak, jakkolwiek nie miał zapewne takich zamiarów, ale był historykiem, który nie krył swoich sądów. Aczkolwiek według Długosza... W Polsce przyjęto chrześcijaństwo w 965 roku za sprawą Mieczysława, który osiadł na tronie. Owszem, datuje dość konkretnie moment wstąpienia Mieszka na tron, podając, że to był rok 964 i że w 965 następuje chrzest. Sam dorabia, jakby, czy wyjaśnia etymologię imienia Mieszka, uważając, że została ona zniekształcona pierwotnie u Anonima zwanego Galem i wcześniejszych kronikarzy, bo w polskich imionach nie ma takiej końcówki. Natomiast jest rozpowszechniona końcówka na sław, a więc zapewne ten Mieszko to musiał być Mieczysław, co zdaje się jednak nie jest trafnym domysłem. Powinniśmy chyba pozostać przy pisowni przekazanej nam przez kroniki X, XI, XI i XII stulecia. Natomiast ta data chrztu, czy to był 965, czy 966 rok, jakkolwiek zabrzmi to strasznie ryzykownie. W tym roku, kiedy obchodzimy 1050 rocznicę chrztu, ta data nie jest pewna. Nie wiemy, czy długoż miał rację czy raczej te zapiski, które znamy z rocznika kapitulnego krakowskiego, który zaczął prowadzić biskup Jordan, a więc pierwszy biskup misyjny dla Polski w roku 968 mianowany, ale te zapiski były zniszczone i one zostały odtworzone dopiero w XII wieku. Wiemy na pewno z innych relacji źródłowych z wieku X i XI, że Mieszko zaraz po 966 roku, już w 967, jest traktowany jako przyjaciel cesarza. No jako poganin nie mógłby być przyjacielem cesarza. A więc po 966 roku wiemy, że książę jest ochrzczony. Ale czy to był rok 966? Czy 965? Myślę, że możemy wciąż pozostawić sobie tutaj maleńką furtkę otwartą w stronę obu tych możliwości, choć przyjęta jest zdecydowanie częściej data roku 1966. W audycjach cyklu Historia Żywa piszemy dźwiękiem dzieje Polski. Nadeszła pora, panie profesorze, by powiedzieć na pytanie, skąd wziął się Mieszko pierwszy i jaki miał wybór. I o tym za tydzień zapraszam. Bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Przypomnę, że audycje cyklu Historia Żywa znajdą państwo także na stronie internetowej www.polskieradio.pl ukośnik jedynka.